Od ponad roku jestem szczęśliwym posiadaczem czytnika e-booków i od tego czasu moje podejście do czytelnictwa zmieniło się bardzo mocno. O ile się nie mylę, w tym roku przeczytałem tylko jedną tradycyjną papierową książkę, a to też tylko dlatego, że sobie wersji elektronicznej od wydawcy nie załatwiłem. Zagłębiając się w świat elektronicznego czytelnictwa, po pierwsze całkowicie zmienia się pogląd na tego typu książki, a po drugie zmienia się dotychczasowe wyobrażenie o tym rynku. To nie jest krok w przyszłość, a przynajmniej nie w naszym kraju i jeszcze długa droga przed polskimi wydawcami i ludźmi związanymi z literaturą, by ten krok wykonać. To nie jest jednak miejsce, by zagłębiać się w ten problem. Ale ogólnie wygląda to tak, że bardzo ciężko jest być w Polsce uczciwym czytelnikiem i nawet jeśli człowiek chce płacić za literaturę, a zapewniam, że takich osób jest bardzo dużo, to cholernie ciężko jest nie piracić książek. Tym bardziej cieszą takie inicjatywy jak książka 31.10. Halloween po polsku. Cieszą z kilku powodów, ale skoro zacząłem od problemu e-booków, to zamknę najpierw ten temat. W Polsce cały czas panuje pogląd, że jeśli wydajesz e-booki, to znaczy, że się bawisz. A jeśli chcesz się wziąć na poważnie za pisarstwo, to wydaj coś na papierze. Niby coraz częściej dochodzi do dyskusji w środowisku. Sklepy internetowe zaczynają przełamywać się i powoli rezygnują z zabezpieczeń DRM. Niestety większość wydawców nadal jest opornych i woli traktować przyszłego czytelnika jak potencjalnego złodzieja. Taka inicjatywa jak ta może nie jest jakimś przesądzającym argumentem w tej kwestii, bo tak naprawdę książka jest darmowa, więc wszelkie statystyki sprzedaży no nie są do końca wiarygodne. Ale przynajmniej pokazuje wyraźnie, że jest zapotrzebowanie na taką formę, która z każdym dniem rośnie. I pokazuje, że warto jest wydawać książki bez DRM. W ciągu ostatnich kilku dni w necie zawrzało. Wszystkie serwisy literackie trąbiły o tym e-booku. Na portalach społecznościowych ludzie co chwila linkowali, a nawet zwykłe prywatne blogi informowały o tej książce, czy też po prostu rozmawiało się o niej na forach dyskusyjnych. Sami zainteresowani natomiast co chwilę informują nas o rosnącej liczbie pobrań. I to jest jedna strona medalu. Świetna inicjatywa, która dodatkowo może przynieść jakiś pozytywny skutek. Myślę jednak, że autorzy, którzy zamieścili swoje teksty w tej antologii, zasługują na to, by każda wzmianka o książce nie ograniczała się tylko do wykładu na temat problemów elektronicznego czytelnictwa. W książce znalazło się 25 autorów, którzy stworzyli 30 opowiadań plus kilka grafik. Są to zarówno self-publisherzy, jak i papierowi pisarze. Ale co dla mnie najlepsze, są to nazwiska, o których wcześniej nie słyszałem. No przynajmniej zdecydowana większość. Literacki horror to nisza. I ta nisza już jest zapełniona od bardzo dawna. Nie chcę tutaj zaczynać debaty na temat jakości polskiego literackiego horroru, bo to w tym momencie nie jest istotne. Nawet jeśli byłby to poziom sięgający ponad niebiosa, no to do jasnej cholery ja chcę wreszcie zobaczyć w tym temacie jakieś nowe nazwiska. Tutaj mam taką okazję i co ciekawe to są osoby, które na co dzień odnajdują się w różnych gatunkach literackich. W tym przypadku zmierzyli się z horrorem i jako grupa wyszli obronną ręką. Można pomarudzić, że fabularnie niekiedy to nic nowego, że czasem to co ma zaskakiwać nie zaskakuje, ale nie można powiedzieć by było to słabe. Nawet jeśli czasem fabularnie jest to odgrzewany kotlet, to zazwyczaj jest on nadal bardzo smaczny. Dodatkowo jest to antologia tematyczna, a ja jestem... Prawdziwym świrem filmów, książek, komiksów i wszelkich zbiorów opowieści tematycznych i okolicznościowych. Poczekajcie tylko do grudnia, a zbombarduję świątecznym klimatem wszystkie miejsca, w których udzielam się w necie. Dotąd nie wpadła mi w ręce książka poruszająca tematykę Halloween, choć jednocześnie trzeba zaznaczyć, że to nie jest jakiś taki sztywny motyw przewodni wszystkich opowiadań. No ale pojawia się na tyle często, że jest głównym tematem książki. I ja od kilku dni czerpię ogromną przyjemność delektując się tymi opowiadaniami. Należy bardzo mocno podkreślać, że jest to książka naprawdę dobra pod względem literackim. No bo wiecie, to są ludzie, którzy napisali coś, wydali to samodzielnie i tak naprawdę nie chcą za to złamanego grosza. Nie osądzajmy zatem ich przyszłych czytelników, którzy z lekką obawą podchodzą do tej książki. No i spodziewają się literatury niższych lotów. I tu cholera jest największe zaskoczenie, bo to jest naprawdę dobra książka. Nie czas i miejsce, by rozdrabniać się na 30 małych recenzji i o każdym autorze powiedzieć kilka słów, choć jak najbardziej im się to należy i czekam, aż zaczną pojawiać się w necie pierwsze, dogłębne recenzje. Przyznam, że ja zacząłem już googlować kilka nazwisk, by czegoś więcej się o nich dowiedzieć. Potem wszedłem na oficjalną stronę książki i tam znalazłem już informacje podane na tacy. No i planuję śledzić dalsze poczynania części z tych osób. Wam, drodzy słuchacze, polecam wejść na stronę i idąc za wskazówkami kupić książkę za 0 złotych i spróbować, a nóż się spodoba. Najbliższe dni to najlepszy okres, by eksperymentować z taką literaturą. A jeśli się nie spodoba, to przynajmniej dołożycie swoje cegiełki do sukcesu tej książki, nad którą bezinteresownie pracowało sporo osób. Jeśli natomiast wam się spodoba, to chyba najlepszą zapłatą dla tych ludzi będzie zainteresowanie się tym, czym zajmują się na co dzień. Ja antologię zwykle traktuję jako wizytówki autorów. Nie mam czasu eksperymentować z każdą powieścią, z jaką bym chciał, a w zbiorze mam skondensowaną dawkę wielu pisarzy. I w tym przypadku planuję po Potem te kilka złotych przeznaczyć na inne publikacje. Can you take me home?